To są informacje Polskiego Radia 24. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem już ponad 2000 interwencji strażaków. Trump odrzuca zawieszenie broni i ma też kolejne ultimatum dla Iranu w sprawie cieśniny Ormus. Tak daleko od ziemi jeszcze nikt się nie zapuścił kluczowy moment misji Artemis II. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. 12 województw z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Jedna osoba została ranna w łódzkiem, mówi rzecznik tamtejszej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Jest to kierowca samochodu dostawczego, na którego spadło drzewo. Ten kierowca na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Z kolei na Podkarpaciu nikt nie ucierpiał, ale strażacy interweniowali blisko 100 razy. Przede wszystkim wyjeżdżali do połamanych drzew i uszkodzonych dachów, relacjonował Jacek Grzebek z Podkarpackiej Straży Pożarnej skłodzone dachy w różnym stopniu. Na budynkach gospodarczych będzie sześć takich przypadków. Na mieszkalnym dwa przypadki. Na jednej wieży kościelnej gdzieś jakaś blacha to 16 zdarzeń mamy. IMGW wydało ostrzeżenia przed wichurami od północnego zachodu po południowy wschód kraju. Najsilniej będzie wiało na wybrzeżu, gdzie alert wydało również rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wtorek to ostateczny termin dla Iranu na zawarcie porozumienia przekazał amerykański prezydent Donald Trump. Wcześniej przywódca USA zagroził, że jeśli Iran nie otworzy ciśniny Ormus, do tego czasu straci wszystkie elektrownie i mosty. Dodajmy, że Trump odrzucił też 45-dniowe zawieszenie broni proponowane przez pośrednika, czyli Pakistan. Przez prezydenta USA przemawia frustracja, oceniam na naszej antenie amerykanista Marek Kawa. Mój frustruje tą całą sytuację, która miała być. Krótka, miała być błyskawiczna, tak jak choćby ta słynna akcja już w czerwcu, punktowy atak na silosy jądrowe, również właśnie zakończony. Można powiedzieć sukcesem, może nie spektakularnym, ale sama technologicznie przeprowadzona operacyjnie akcja na pewno była czymś, czym, czymś nowatorskim i niepowtarzalnym, przynajmniej przez większość armii na świecie. Więc on tutaj ociekł podobnego efektu. Kilka minut temu powinna rozpocząć się konferencja Donalda Trumpa właśnie w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. A tymczasem Izrael zaatakował drugi już irański konferencji Kompleks petrochemiczny to poważny cios ekonomiczny dla Iranu, oceniał izraelski minister obrony Izrael Katz. Marcowe ataki na główne irańskie źródła energii spowodowały, że Teheran zaatakował cele energetyczne nie tylko w Izraelu, ale też w całym regionie.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 i nikomu nic się nie stało. Izraelski minister obrony powiedział, że celem ataków jest jak największe osłabienie Iranu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab. W informacjach Wracamy do kraju. Na Pomorzu w Jastrzębiej Górze spłonęło poddasze trzy kondygnacyjnego pensjonatu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale akcja gaśnicza była trudna z powodu silnego wiatru, mówił Maciej Kupc ze Straży Pożarnej w Pucku. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej z budynku ewakuowały się cztery osoby. Po opanowaniu pożaru ratownicy przystąpili do częściowej rozbiórki elementów konstrukcyjnych budynku oraz jego dokładnego przeszukania przy użyciu kamer termowizyjnych w celu wykluczenia ukrytych za żywi ognia. Dokładne przyczyny pożaru zbada policja. Zbliża się kluczowy moment misji Artemis II. Za kilka godzin statek Orion okrąży księżyc. Czteroosobowa załoga na chwilę straci kontakt z ziemią. Kulminacyjny moment zacznie się przed pierwszą w nocy polskiego czasu i potrwa około 40 minut. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.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 w tym momencie misji Artemis II człowiek znajdzie się najdalej od Ziemi w historii. Poprzedni rekord padł w 1970 roku podczas misji Apollo 13. Teraz załoga statku Orion będzie oddalona o około 407 tysięcy kilometrów od Ziemi. To były informacje Polskiego Radia 24. kosmosu wracamy do kraju. Na wybrzeżu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Z kolei od północnego zachodu po południowy wschód obowiązują alerty pierwszego stopnia. Noc z przelotnym deszczem, miejscami możliwe też przymrozki, a jutro też będzie dość pochmurno i w wielu miejscach może popadać. Jest poniedziałek, 6 kwietnia, 6 minut po godzinie 19. Maria Furdyna, zapraszam. A w tej godzinie będą takie poświąteczne refleksje, tak bym to nazwała. Za chwilę w audycji Zmiana Klimatu porozmawiamy o tym, jak aktywnie spędzać czas w czasie świąt wielkanocnych. Może dzisiaj ta pogoda nie sprzyjała specjalnie spacerom, ale wczoraj było naprawdę pięknie. Zajmiemy się ekologicznymi spacerami. Co to oznacza? To coś więcej niż z zwykła przechadzka to jest taka forma rekreacji, która łączy aktywność fizyczną z uważnością, edukacją przyrodniczą i troską o środowisko. Porozmawiamy także o tym jak połączyć właśnie ten świąteczny relaks z prostymi działaniami proekologicznymi to już za chwilę, a o 19:30 w audycji Samo Zdrowie przyjrzymy się naszej świątecznej diecie, czy jajka, majonezy, białe kiełbasy, wędliny i Krowane mazurki to radość nie tylko dla oka, ale i dla ciała. Nad tym się zastanowimy, czy mamy może zamienniki niezdrowych produktów i czy rzeczywiście od czasu do czasu można sobie pozwolić na takie poluzowanie tych restrykcji dietetycznych. O tym po 19.30 w audycji Samozdrowie. Patryk Michalski, dzień dobry.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 I'm tylko z olendrami to jest taka różnica versus to, co my robiliśmy potem w rolnictwie, że olendrzy rzeczywiście opanowali u siebie na nizinie, którą zalewało Morze Północne, sztukę osuszania już w średniowieczu i przybywali od XVI wieku tutaj na te ziemię, na tak zwane urzecze, bo jesteśmy w rejonie takim etnograficznym, który nazywa się urzeczem. Natomiast ta różnica pomiędzy właśnie olendrami a, a, a współczesną gospodarką rolną czy współczesnym meliorantstwem była taka, że olendrzy żyli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 takie osady rzeczne, kiedy przybierała właśnie na wiosnę. Po... Bardzo żyzne. Bar tak, bardzo żyzne, a niestety my potem, w to, stą, mam na myśli tą gospodarkę, która po wojnie nastąpiła, to było takie bardzo drastyczne osuszanie terenu, odgrodzenie się od Wisły wałami. No, lędrzy trochę inaczej gospodarowali, oni gospodarowali w zgodzie y, z wodą i na pewno nie w tak bardzo intensywny sposób, aczkolwiek fakt przekształcali krajobraz, nauczyli się tego, ujarzmili, y, no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 rzeczywiście jest w przypadku yy, takiej wyselekcjonowanej samego kastoreum bobrowego jest bardzo bardzo silny ze mną robi niesamowite rzeczy ja to dostaję takiej dzikich drgawek i, i, i po prostu bardzo bardzo to na mnie mocno działa yy, ale warto po prostu powęszyć z nosem przy ziemi więc oprócz tego żeby ściągnąć buty i dotknąć ziemi rękami wybrudzić sobie te ręce to ja zachęcam tego żeby klęknąć poczuć jak to pachnie ta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 no tutaj oczywiście wilków nie ma, e, natomiast w innych miejscach, nie wiem, na Biebrze, czy w Dolinie Odry, czy, czy w wielu innych miejscach, w Kampinosie chociażby, wilki polują na bobry, w związku z czym wilk nie wejdzie do nory bobrowej, jeżeli będzie ona, e, wejście będzie ukryte pod wodą. Więc to jest żywotny interes, poza tym teraz e, za chwilkę będą przychodzić na, na świat młode i młode nie są w stanie się obyć bez e, wody. Muszą mieć wodę, dlatego bobry właśnie zatrzymują tą wodę na tamach bobrowych, więc to apeluję do wszystkich, którzy być może że nie wiedzą, że bobry nie zatrzymują wody na złość człowiekowi. Woda stojąca na tamie bobrowej stanowi habitat, czy, czy ekosystem, czy dom bobrowy i ten dom bo bobrowy musi się składać z wody. I nie przeszkadzamy bobrom, ładnie się tutaj urządziły. Frank chyba też zadowolony ze e, e, spaceru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 Tak, rzeczywiście. Tak jest. jest. Y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 tej holiny jest naprawdę całkiem sporo, bo nawet około 25 do 30% dziennego zapotrzebowania. W jajku surowym. Mhm, tak, natomiast faktycznie sposób przygotowania jajka będzie wpływał na przykład na tak zwaną biodostępność tych składników. E, I w związku z tym wskazuje się, że na przykład aby w pełni dostarczyć sobie jak najwięcej tej holiny, e, to warto byłoby spożywać takie jajka, które będą miały raczej dość płynne żółtko. Czyli na przykład jajko na miękko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 Dietę również można wzbogacać o, o to białko serwatkowe i, i koktajle proteinowe. Wiedzą, że ser twarogowy, e, niskotłuszczowy również jest dobrym źródłem białka, więc tak naprawdę znowu wracamy do tego, co jest kluczem w mówieniu o sposobie żywiania, czyli to, że dieta nie powinna być monotematyczna, monoskładnikowa, tylko im więcej tej różnorodności, tym lepiej. I e, dotyczy to również jajek. Ale gdy mówimy o tych dobrodziejstwach jajek, no to czy są osoby, którym może czegoś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 o ugruntowanych tradycjach kulinarnych mam tu na myśli ciocie i babcie, żeby na przykład majonez zastąpić jogurtem, to mm. potrafią spojrzeć krzywo. Ale czy jest coś, mm. co możemy zmodyfikować w swoim świątecznym menu, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom zdrowego stylu życia? To w odróżnieniu do Świąt Bożego Narodzenia mam takie poczucie, że te święta wielkanocne zwykle są takimi świętami trochę lżejszymi. Jest słonecznie, jest już zaczyna się wiosna, więc soty nowaliki, że Żucha przecież jest fantastyczną e, rośliną, bardzo zdrową. A właśnie, którą... a my tą żuchę traktujemy tak jako ozdobę. Tak jako zobę, dokładnie. A przecież posypywanie, e, no właśnie, chociażby tych jajek, ale też past kanapkowych różnych, past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 Płatki drożdżowe. To, jest, to był hit moich ubiegłorocznych świąt. Ona naprawdę fajnie się sprawdziła. Oj, ale to ja poproszę o jakiś przepis. <laughs> Dobrze, po audycji, panie redaktor. Natomiast jeżeli chodzi o taką tradycję świąteczną, to myślę, że na wielkanocnym stole często towarzyszą nam pasztety.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 budzącej się do życia e, przyrodzie, czyli tutaj taki element e, terapeutycznego kontaktu z naturą, bo przecież wiemy, że ona też działa na nas bardzo dobrze, e, że może regulować e, stres między innymi. E, no i też jest pewnego rodzaju sposobem na zbilansowanie tego nadatku energetycznego, natomiast e, no niestety, jeżeli tutaj te nadwyżki są duże, to tej aktywności fizycznej też powinno być dużo i powinna być dość intensywna, e,